Generacja TM. -Seng. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo dzisiaj nie będzie o konkretnym, pojedynczym komiksie, ale o całej Sadze, a konkretnie o Sadze Mrocznej Phoenix. Wejście X-Menów do Polski to był taki moment, który był przez nas bardzo wyczekany. Myśmy mieli świadomość istnienia takiej grupy i istnienia takiej serii. Chociaż to były same początki. To był 92 rok. X-Meni byli tym drugim rzutem. Ponieważ w pierwszym rzucie do Polski sprowadzono Pani Shera i Spidermana, którzy wystartowali w czerwcu 90 roku. Aha, <śmiech> wybaczcie, ale to prawdopodobnie koronawirus. A potem yy, wypuszczono na rynek yy, Supermana i Batmana. I te cztery serie stanowiły taki trzon, a X-Men to już było to yy, ta rozszerzona oferta. Myśmy czekali na to. Pamiętam, że no to były słuchajcie też zupełnie inne czasy. Teraz jedzie się do... Yy, Empiku, albo zamawia się rzeczy na gildii i one po prostu są. W tamtych czasach komiksy kupowało się w kiosku i były albo nie były. Jak nie było w kiosku na jeziornie, to trzeba było iść do kiosku na grapie. Jak nie było tam, to trzeba było iść do kiosku w Klarysewie, więc myśmy za x czekali. To były też czasy, kiedy miesięcznik generalnie rzecz biorąc potrafił mieć czterotygodniowe opóźnienie a trzy tygodniowe było w zasadzie standardem. Kiedy czytaliśmy historię o tym, jak to w Ameryce coś z lipcową datą pojawiało się na przełomie maja i czerwca, to się zastanawialiśmy, jak to w ogóle jest możliwe. Iśmy <śmiech> nie weszli i, e, i to weszli od razu z hukiem. Wrzucono nas w jedną z prawdopodobnie najlepszych i najważniejszych historii, jakie w ogóle ta seria Otrzymała, a na pewno jedną z najlepszych w tym takim klasycznym okresie drugiego składu. Z okładki pierwszego numeru wita nas nowa drużyna. Nowa drużyna, którą znamy z okładki Giant Size X-Men, oryginalnego, który odnowił historię X-Menów w Stanach po kilkuletniej przerwie w zasadzie składającej się w całości z przedruku. A ym, polscy czytelnicy yy, dostali tam tę historie yy, tak trochę mimochodem. nie Zaraz do tego dojdę. Yy, od razu na dzień dobry trafiliśmy na yy, jedną z najlepszych spółek autorskich, jakie ta seria miała do zaoferowania, czyli scenariusze Krisa Clermonta, i rysunki Johna Berna. To była spółka, która no co mogę powiedzieć? Ustawiła standard. Tak jak spółka Grand Brave Fogel ustawiła nam dzięki temu Semikowi standard dla Batmana, tak właśnie to zrobili panowie Chris i John w X-Menach. Claremont zresztą no co, wystarczy powiedzieć, że pisał scenariusze dla X-Menów przez 16 lat bez przerwy. Nie wiem, całkiem uczciwie przyznaję, że nie wiem, czy ktoś jest w stanie pochwalić się również tak długą pracą nad jedną serią. Clermont przejął serię od Lena Wayna zaraz po publikacji Giant Size X-Men, który zrestartował mutantów Marvela, którzy przez poprzednie lata radzili sobie raczej mizernie. Len Wayne wprowadził nowy zespół i pilotował Clermonta przez dwa numery, a potem zostawił mu wolną rękę. I Clermont od tamtej pory ciągnął tą historię. Kiedy poznajemy X-Menów, to jest ten taki e, drugi, ale już nie całkiem drugi mieszany skład, ponieważ e, oprócz nowych rekrutów, których Xavier znalazł, żeby ocalili oryginalną piątkę przed zakładą na wyspie Krakowa. Pojawiają się też członkowie oryginalnego składu. W X-Menach jest Scott Summers, który nigdy nie zrezygnował, ale także Marvel Girl, która po pewnym okresie nie, nieobecności wróciła. Zaczynamy od sceny pożegnania na Wyspie Moore, gdzie Sean Cassidy, członek oryginalny, członek drugiego składu, <śmiech> znany lepiej jako Banshee, postanawia zostać z Moirą McTaggart od sceny, w której Alex Hawok i e, Alex Summers, znany jako Hawok, i Lorna Dane, znana jako Polaris, e, również żegnają się z zespołem. Wszystko się wydaje spokojne, łatwe, i na jakiś czas znowu dobre. Tymczasem okazuje się, że Jim Grey, jedna z potężniejszych telepatek na Ziemi, jedna z w ogóle z najpotężniejszych osób posiadających tego typu moce psychiczne na ziemi, nękana jest dziwnymi wizjami. Jak się potem dowiadujemy, z kolejnych numerów wizje te sprowadzał na nią członek tak zwanego Hellfire Club. E można byłoby nazwać ich Bractwem Złych Mutantów, gdyby nie to, że coś takiego jak Bractwo Złych Mutantów istnieje i w jego skład wchodzili zupełnie inni ludzie. Saga Mrocznej Phoenix rozkręca się bardzo powoli i składa się z dwóch jakby zasadniczych części. Pierwszą z nich jest walka z Hellfire Clubem. Walka, która przyjmuje różne e, zwroty, i różnie się bohaterom wiedzie, aż do tego feralnego momentu, w którym wszyscy z wyjątkiem rosomaka zostają pokonani. Potem okazuje się, że cóż tu dużo mówić, rosomak, sam jeden również jest w stanie nieźle zadać bobu przeciwnikom. Rosomak zresztą, co tu dużo mówić, postać, którą no przynajmniej ja pokochałem. Bezgranicznie jego przygody później utwierdzały mnie w przekonaniu, że to jest godny uwagi bohater, a w zasadzie, patrząc po jego metodach, często antybohater. A publikacja u nas w Polsce takich utworów jak Broń X, o której opowiadałem wcześniej, tylko mnie w tym utwierdziła. Miał zresztą wiele różnych przygód, o których może na łamach tej serii opowiem, a może nie. W każdym razie pierwsza część to jest chwila, w której Hellfire Club wygrywa. Wszyscy w zasadzie zostają pokonani, a Jason Wingard, potężny telepata, sprawia, że Jean Grey, poczciwa dawniej Marvel Girl, a obecnie Phoenix, dziewczyna dobra nie mówimy się tego powiedzieć prostolinijna zamienia się w złowieszczą czarną, królową i wstępuje w szeregi Hellfire Clubu i wtedy właśnie ukazuje się, że nastąpiło coś niedobrego coś niewłaściwego coś co nie powinno mieć miejsca Jim Gray mianowicie za sprawą machinacji Jasona Wingarda przebudza się z letargu, ale nie wraca już do swojej roli w Phoenix, w strukturach X-Men, tylko staje się mroczną Phoenix. Istotą, która dysponuje tą samą mocą, ale nie jest już ograniczana przez poczciwą, prostolinijną moralność dobrej Jean. Istotą, która pozostaje w zasadzie poza ludzkim pojęciem moralności, a więc z naszego punktu widzenia jest okrutna i zła. Istota ta dopuszcza się rzeczy, na które pozwolić jej nie można. Czym ściąga na siebie uwagę Imperium Shire i cesarzowej Lilandry ukochanej Charlesa Xaviera. <śmiech> Myślę, że mogę pozwolić sobie na spoilery, bo każdy chyba zna sagę Mrocznej Phoenix. Poza tym momentem, kiedy już została wydana przez T.M. Semika, była w Polsce wznawiana, chociażby w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Eee. I cóż, druga część sagi to jest właśnie Mroczna Phoenix wyzwolona. To jest Mroczna Phoenix, która demoluje kosmos, która osiąga potęgę taką, że Ludzie, którzy ją kochali, teraz czują przed nią już tylko strach. Udaje im się w pewien sposób powstrzymać e, tą istotę, tego złego ducha, ale jest to tylko chwilowe. I w tym momencie pojawiają się właśnie ludzie Szajer i dochodzimy do punktu, w którym... No cóż... To nie był pierwszy raz. Chris Clermont z Johnem Bernem zdecydowali się na <śmiech> e, bardzo radykalne posunięcie. Ale to nie był pierwszy raz, kiedy zdecydowano się zabić ich mena Taką sytuację mogliśmy przeczytać chociażby na początku ranu e, Clermonta, kiedy zginął Funderberg, mm, Kiedy John Proudstar walcząc wybrał e, trochę źle pojęty honor i, i w jakiś sposób nie do końca przemyślane e, uniesienie, żeby pokazać. Zastaw się, a postaw się jest takie staropolskie przysłowie. John Prastar zastawił swoje życie <śmiech> i przegrał. Udowodnił wszystkim, że jest dumnym apaczem, ale nic mu już z tego niestety nie przyszło. Tu sytuacja jest inna. Tutaj przed e, sądem Jean Grey, kobietę z ziemi, bezapelacyjnie winną popełnienia pewnych bardzo poważnych zbrodni, stawiają członkowie obcej rasy. Potęgi, która, z którą ziemia nie może się mierzyć. <śmiech> Charles Xavier, rozdarty swojej ukochanej, rzuca wyzwanie. Erin Haller. pojedynek o życie Jim Grey i X-Men stają do walki ze strażą Imperialną Lilandly. Przegrywają oczywiście, ponieważ, no cóż, są być może jedną z najpotężniejszych drużyn superbohaterów na Ziemi, ale to wszystko. Jim Grey natomiast, Jim Grey tkwiąca gdzieś w tym wszystkim podejmuje własną decyzję decyduje się w zasadzie popełnić samobójstwo, żeby zapobiec ponownemu przebudzeniu się Mrocznej Feniks, żeby ocalić wszystko, w co wierzy i wszystkich, których kocha, żeby jej świat, żeby jej wszechświat nie musiały znowu e, zetknąć się z kosmiczną energią, która się w niej przebudziła a następnie wykoleiła. Jest to jeden z tych komiksów, które e, robią wrażenie do dzisiaj. To nie jest tak, że... Bo w tamtych czasach. To nie jest tak, że tego typu komiksów nie było, oczywiście. E, możemy tutaj sobie dyskutować, że saga Mrocznej Phoenix wyszła zanim na rynku pojawił się zawójczy żart Mura i Bolanda, który był też bardzo radykalnym komiksem. No ale już, jeśli dobrze pamiętam wcześniej, mieliśmy okazję przeczytać o śmierci Jasona Toda, która w pewien sposób była podobna. Była wspomniana śmierć Johna Proustara, a jednak ładunek emocjonalny w tym wypadku jest niewiarygodny, jest potężny. To było naruszenie jakiegoś sakrum. Jim Gray była w serii X-Men od samego początku. Była jedną z piątki oryginalnych Pierwszych studentów, nastolatków, których Charles Xavier ściągnął e, do swojej szkoły i których nauczył, jak wykorzystywać swoje moce dla dobra ludzkości. A tutaj położyła swoje życie na szali, przedkładając mnie to, co jej mentor wpoił jej. Że najważniejsze jest walczyć o dobro, że najważniejsze jest chronić e, i dbać o bezpieczeństwo, o życie niewinnych. To bardzo silny przekaz. Myśmy byli. No nie wiem. Tylko trochę przygotowani na tego typu historie. Oczywiście, że to nie jest tak, że wcześniej nie natrafialiśmy na trudne tematy w komiksach. Batman z scenariuszami Granta i Wegnera oferował kilka takich krótszych historii, które zadawały poważniejsze pytania. Prypetie Pitera Parkera też e, nierzadko bliskie były e, bardziej obyczajowego rysu i takich e, dosyć ciekawych, ważnych przemyśleń. <śmiech> Panisher z racji powiedzmy na swój modus operandi może gdzieś nie był postacią, która skłaniała nas do zadawania sobie takich pytań, a Superman, dla mnie Superman zawsze był taki... Jego postać była zbyt przerysowana. On był kosmitą, ale nie bez powodu nazywano go skautem albo u nas harcerzykiem. A X-Men, X-Men byli tacy bardzo ludzcy. Dostaliśmy tę historię i na dzień dobry to był srogi strzał. To była potężna dawka komiksowej pierwszej ligi. Bo obydwaj twórcy, z którymi mieliśmy okazję się wtedy pierwszy raz zetknąć, przepraszam, nie pierwszy, John Byrne narysował przecież otwierający e, zeszyt Supermana, który wyszedł w Polsce. <try> który odnowił legendę człowieka ze stali w jego ojczyźnie. Skłamałbym. Ale to było coś innego. Inną sprawą jest też, że e, Inaczej całkiem czyta się przygody bohatera zbiorowego, bo X-Men to byli jednak, byli jednak bohaterem zbiorowym, byli drużyną. Do tej pory raczej ten Semik serwował nam opowieści o samotnych bohaterach. Może czasem z kimś współpracujących, może mających jakiś kumpli. Czasem oczywiście również w Semiku trafiały się crossovery, najczęściej z seriami, które u nas nie wychodziły <śmiech> i występy gościnne. To była super sprawa. Ale X-Men to było zupełnie co innego. Ciekawostką też było to, że te numery były tak naprawdę... składały się z dwóch części. Z bieżącej, opowiadającej o walce z Hellfire Klamem, a potem o perypetiach rocznej Phoenix, ale do wszystkich nich były dołączone również krótsze fragmenty, pochodzące z naprawdę przemyślnie pociętego Giant Size X-Men i początkowych zeszytów z ranu Clermonta. Powyjmowano z nich wszystko to, co było potrzebne polskiemu czytelnikowi, aby mógł zorientować się chociaż trochę w historii dotychczasowej historii X-menów. Jest więc e, krótka historia obiście, jest opowieść o tym, jak John Charles Xavier zebrał nową drużynę, chociaż o samej Krakowi nie ma ani słowa. Jest kilkustronicowy wyimek z komiksu, w którym zginął John Proudstar. Chylę zresztą czoła przed edytorem, który to składał, ponieważ <śmiech> nierzadko jedna historia złożona była z planż pochodzących z różnych oryginalnych numerów. Dopiero po latach doceniam tę witłozerię, kiedy część tych historii została wznowiona w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, a część ujrzała pierwszy raz w całości światłodzienne, tak jak chociażby druga geneza. E... Druga geneza, która z sagą Mrocznej Phoenix oraz następujących po niej dniach minionej przyszłości składa się bardzo ładnie i rozszerza bardzo ładnie to, co T.M. Semik w tej takiej podstawowej, skondensowanej formie nam zaserwował. I kiedy patrzę teraz, czytając tamte historie w wersji pełnej, to myślę, że Marcin Rustecki i jego koledzy redakcyjni nie mają sobie nic do zarzucenia. Zaproponowali nam jedną z najważniejszych amerykańskich serii komiksowych, jeśli chodzi przynajmniej o nurt super bohaterski. Dowieźli na dzień dobry na otwarcie jedną z najlepszych w ogóle w komiksie trikociarskim opowieści ever kiedykolwiek. A oprócz tego jeszcze potrafili nas tak troszkę tylnymi drzwiami zaznajomić z historią grupy, z historią w ogóle samej idei mutantów Marvela. I te pierwsze pięć numerów polskich X-Menów od <śmiech> pierwszego z 92 roku do pierwszego z 93 roku to do dzisiaj jest Wielka przygoda. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu na przykład widział tylko filmy, szczególnie bardzo nieszczególnie udany film o Mrocznej Phoenix, nie powinienem, nie powinienem mówić o filmach superbohaterskich, dlatego że mam z nimi problem. Bardzo lubię komiksy superbohaterskie, nawet dzisiaj, po tym całym czasie, kiedy minęło 30 ponad lat, odkąd zacząłem je czytać i kiedy no, kiedy, no nie oszukujmy się, podchodzę do trykotów w sposób dużo bardziej wymagający. Nie podoba mi się ani to, co się dzieje w komiksach obecnie, ani większość z tego, co działo się przez ostatnie 20 lat. To też nie jest tak, że lubię Starocie. Zapoznałem się na przykład z wydanym wreszcie u nas zmierzchem mutantów, który zbiera ostatnie historie przed tym, jak seria X-Men przeszła w tryb wiecznych powtórek i została dopiero podniesiona silnym kopniakiem w postaci Giant Size X-Men i to było straszne drewno. Ja wiem, że w latach 60. pisano inaczej. Nawet mój ukochany Batman w latach 60. to było absolutne królestwo kampu i cringe'u, ale... Mm, no powiedzmy, że ja za chyba jednak superbohatersko na latach 80. i 90. <śmiech> Saga Amrocznej Phoenix z perspektywy tych wszystkich lat i z perspektywy tych wszystkich komiksów, które przeczytałem, superbohaterskich czy nie, to jest bardzo fajna, dobra robota. Trochę nam, jako polskim czytelnikom e, tms brakowało takiej emocjonalnej poduszki. <śmiech> myśmy byli trochę jak ci replikanci, którzy żyją na tyle krótko, że nie wykształcają w sobie e, tego życia emocjonalnego. Substytuują je zdjęciami, wspomnieniami na różne sposoby, ale nie mają tego. Myśmy nie mieli takiego w stosunku do X-Menów, jaki mieli w momencie śmierci Jean Grey czytelnicy oryginalni, amerykańscy, albo czytelnicy z zachodu, którzy mieli okazję dłużej śledzić losy mutantów. Ale dzięki tym edytorskim zabiegom, tem semika czyli naświetleniu historii grupy, poszczególnych jej członków i potem po śmierci samej Jean Grey, nawet dzięki dwustronicowemu domknięciu Opowieści Scotta Samersa i jego odejściu z grupy po pogrzebie mieliśmy szansę zbliżyć się, choć aż trochę poczuć e, intuicyjnie, jak wielkiej wagi było to doświadczenie. A reszta, jeśli chodzi o resztę, cóż, nadrabialiśmy entuzjazmem. Wydanie X-Menów w Polsce to było wielkie wydarzenie. To było wydarzenie porównywalne w ogóle ze sprowadzeniem Marvela i DC do Polski przez semika i X-Meni cieszyli się ogromną, latami niesłabnącą popularnością <śmiech> do momentu, kiedy oczywiście cały semik upadł. Dzisiaj, gdybym miał coś radzić, to powiedziałbym kupcie sobie w takiej kolejności druga geneza, saga Mrocznej Phoenix i dni minionej przyszłości. I przeczytajcie sobie to hurtem. Można kupić używki wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Część z nich jest droższa niż cena okładkowa, bo <śmiech> wiadomo, w Polsce, jeżeli coś jest używane, to musi być droższe, jeżeli już nie jest dostępne w oficjalnej dystrybucji. Rynek spekulacyjny i obrzydliwy, no ale nic z niego nie poradzimy. Ale jak dobrze poszukacie, to można kupić nawet taniej. <śmiech> w cenie okładkowej albo jeszcze taniej. Jeżeli nie przeszkadzają Wam oczywiście komiksy używane. Ja mam do komiksów stosynek utulitarny. Nie kolekcjonuję je. Ja je. kupuję, żeby je czytać. Jeżeli coś ma obitą okładkę, albo nie daj Bóg rozpakowane jest z folii, albo jeszcze, ochryste, oh nie ma tej dziwnej papierowej zakładki na obwolucie. To jest tak jak w tym memie, oh no, anyway. Możecie też spróbować po prostu kupić na szmatach pierwszych pięć numerów X-Menów. To też wystarczy. Saga Mrocznej Phoenix to jest historia, która przemówi zarówno do komiksowych weteranów, jak i do ludzi, którzy w superbohaterszczyznę chcieliby wejść. Ja łapię się czasem na tym, że e, uświadamiam sobie z pewnym zaskoczeniem, że są ludzie, którzy, których nie było na świecie, kiedy ja czytałem o przygodach mutantów. I że oni też czasem słuchają mnie. Albo w moich podcastach, albo czasem rozmawiamy na żywo, albo wymieniamy gdzieś uwagi w sieci. Dla starych wyjadaczy, którzy już tę historię znają, być może to jest najlepszy moment, żeby odkurzyć te komiksy na półce, albo nabyć je, jeżeli sprzedaliście swoją pierwszą kolekcję. Ja swoich pierwszych X-Menów sprzedałem. Mam na szczęście takiego psychofana, z którym bardzo się przez lata zaprzyjaźniliśmy który prezentował mi praktycznie kompletny polski Rantem, Tm -Semika z X-Menami. Mam więc teraz, tutaj, teraz przed sobą, teraz <coughs> w tej chwili teraz pierwszych pięć numerów polskiego Tm semika i, i mogę powiedzieć, jeżeli dawno nie czytaliście tej historii, nawet jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Clermonta, który potrafił rzeczywiście być mocno przegadany, widać to było szczególnie w późniejszych scenariuszach, kiedy pracował z Wilsonem Portaisio albo z Jimem Lee ale myślę, że to jest moment, że powinniście powtórzyć sobie sagę Mrocznej Phoenix bo to jest bardzo dobry komiks, może nie najlepszy w dorobku TM Semika, ale na pewno w absolutnie ścisłej czołówce